Cześć, słuchajcie akademickiego Radia Lusna 91 i 6 FM, a dokładniej audycji Masz 3 Życia, a dokładniej audycji o grach, wideo. I witam się z Wami Miłosz Szymczak. Mateusz Gasiński, a realizuje nas Sylwia Prigoń. Co możemy teraz powiedzieć? Dużo się w świecie działo, więc yy, na ten temat Wam trochę teraz opowiemy. Zaczniemy od czego? Miłosz, wybieraj. Okej, okay, to ja może zacznę od takiej ciekawej rzeczy sprzętowej, mianowicie od nowych możliwości. Yy, będzie o konsolach, będzie o platformach nowych tak tak dalej. Zacznijmy może od... Od Nintendo NX. Jedną no, rzecz tylko. To nie będzie Android, tak? To chciałeś tak, powiedzieć. Tak, tak chciałem powiedzieć, bo była plotka, ktoś rzucił, nie wiadomo, jakie takie domysły zresztą, to nie było żaden wyciek czy coś, że podobno miała być nowa platforma Nintendo yy, oparta o system Android, ludzie że gdzieś sprawdzony. Ludzie tak. się tym cieszyli i bardzo to, to chwalili taką decyzję, że niby w tym momencie y, development na właśnie konsolę Nintendo będzie łatwiejszy, bo Android jest dość otwartym, hmm. otwartym środowiskiem i nie trzeba będzie tyle pracy wkładać w przenoszenie z jednych, z jednych konsol na drugie. Wszel Słyszałem taką opinię, że Nintendo trochę słabo y, po prostu idzie w kierunku y, User Experience, nie jak to się po polsku nazywa, żeby łatwo się sterowało, łatwo y, obsługiwało takie systemy bo te, powiedzmy sobie, system na Wii U czy na 3 ds nie jest jakiś super wygodny i że podobno Android, no on jest, nie podobno, bo on jest wygodny więc ta rzecz by odpadła i mogliby się skupić bardziej na tym, co, co jest najważniejsze czyli, najważniejsze, czyli na grach komputerowych, grach wideo yy, ale to oczywiście też upadło z tym, kiedy Nintendo praktycznie zdementowało plotkę o Androidzie Nie, nie będzie na Androidzie no, Jeżeli zbudowany. mówimy o Nintendo, no to muszę przypomnieć, że w tym roku mamy 30. rocznicę wyjścia Super Mario Bros. Jest nawet specjalna strona internetowa poświęcona tej, temu tytułowi. Cały, wszystkim tytułom ma z serii Mario, nawet Super Mario. No tak, od Super Mario Bros. w górę supermario.nintendo.com i tam można się kilku rzeczy dowiedzieć, no i połączyli to też z jakimś tam ogłoszeniem większej ilości detali na temat Mario Makera. Tak, czyli gry, w której tworzymy grę. Chodzi o to, że tworzymy sobie poziomy do Mario z różnymi możliwymi dodatkami, jakie tam się pojawiały kiedykolwiek. Takie trochę Little Big Planet, tylko w wersji Mario. A nie grałem nigdy w Little Nie ja grałem, bardzo przyjemna sprawa. Okej, okay. przejdźmy do kolejnej konsoli, jesteśmy jeszcze w tych konsolach y, tradycyjnych, tych konwencjonalnych, mianowicie teraz może nie o PS jak zwykle na początku, tylko na początku o Xbox One, no. bo y, Amazon, nie wiem, amerykański, y, Zdradził niechcący informację o Ojej. nowej edycji tej konsoli, w sensie nowej edycji. Wiadomo, że. Jakiś Slim? Każda generacja ma jakieś swoje nowe wydania. Tutaj prawdopodobnie nie zmieni się nic w sprzęcie szczególnego. Mianowicie będzie to większy dysk, 1 terabyte. No trzeba trochę instalować tych gier już teraz. Tak, dzisiaj jeżeli taki GTA 5 jest to na ilu tych płytach? 7 DVD? Dobry, nie wiem, tam? nie miałem. 7 tego płyty w DVD. To wracamy do czasów, kiedy przekładamy płyty podczas instalacji. To wiadomo, człowiek może zwaliować powoli. Jest, jest retro. Jest retro. Mm, tak, będzie terabajtowy dysk, yy, ale co najważniejsze, zmieni się minimalnie pad, pojawi się w nim gniazdo na słuchawki. Ale to tak jest standardowe. Tak, już ostatnie Ostatnio o tym to jest yy, jack 3,5 mm, więc regularne słuchawki, których używacie do czegokolwiek, no to się nadadzą. tak. Yy... I to już wiadomo nawet podobno kiedy to wyjdzie, bo podobno 15 czerwca, czyli już niedługo, za dwa tygodnie praktycznie. Ja bym powiedział, że tydzień. Dzisiaj jest siódmy. Oj, to ja już jestem trochę w plecy z tym czelewcem. Myślałem, że jest początek dopiero. No widzisz. Okej, okay, kolejna sprawa PlayStation 4. Tutaj już jest mniej wiemy, bo nie wiemy kiedy wyjdzie. Wiadomo natomiast, że będzie miało ulepszony moduł Wi-Fi. Nie wiem, czy to cokolwiek komu zrobi różnicę. Że nie czy że tam lagi się zmniejszą na grze życiowej, czy szybciej ściągną wersje cyfrowe. Disk terabajt, czyli to samo. I jakieś takie minimalne rzeczy typu zasilacz ma mniejszy, mniejszą moc, 230W zamiast 250 dzięki czemu ma być nie wiem, cichszy, mam mniej ciągnąć prądu i no. mam mniej ważyć konsola, bo waży 2,5kg zamiast 2,8kg. No to na pewno jak ktoś to pod pachą często nosi, to mu na pewno pomoże, nie? No Do tego trzeba ja <śmiech> pamiętać o telewizorze. Y Polecamy dzięki telewizory, i można wędrować z całą konsolą. kiedyś widziałem takie malutkie kroniki podłączane do playaków na baterię? No to, to dawno temu i to, to PlayStation. Nie? Teraz pamiętaj Full HD i. No ciężko, ciężko. Ciężka, jakby Zlej tutaj niż argument. Z tynoskopem, na pewno. Cię, cięż, ciężki argument mi się wydaje, że to jest kwestia finansowa bardziej, nie? Ale to to ja. No bo w ciągu roku oszczędzimy na tym prądzie, nie wiem, złotówkę, dwie, dwa złote. No, kwestia finansowa dla e, tej z drugiej strony, czyli dla soniacza, produkcja i tak dalej. Tak. E, co z Windowsem? z Windowsem, który też jest swoistą platformą. Windows 10 jego premiera została zapowiedziana już wyraźnie dokładnie na 29 lipca. Przy czym, co ciekawe, może e, wspomnę o tym, że w, już teraz w Windowsach 7 czy tam 8 się pojawia komunikat, że można zamówić sobie Update. Za darmo. Po prostu klikamy, mm -hmm. że chcemy, taki claim robimy i już mamy zarezerwowane. trzeba podać jeszcze maila chyba i już możemy czekać na naszą najnowszą wersję darmową Windows 10. O, or orientowałeś się, czy w tym momencie kod, który mamy na nasz obecny Windows jest zamieniany na kod na ten nowy Windows. Czy mamy starą wersję Windowsa też? Z tego co wiem, chyba będzie tak, że przechodzimy na tym samym kodzie na nową wersję i już do starej nie wrócimy. No to tak, jest... kiedyś, tak kiedyś się odgrażali i myślę, że tak zostanie. To bo... jest rozsądne, bo jednak darmowy Windows tak nie do końca jeszcze trzeba było, jednak kupić tego Windowsa, ale no, jak chcecie nowość, to macie to... nowość. Nie? No chodzi o to bo bardzo Microsoft chce, żeby wszyscy mieli najnowszą wersję, żeby mieć jak najlepszą kontrolę nad tym wszystkim. Więc nie zdziwił się, gdyby było tak, że po prostu bierzemy i już nie wracamy. No tak tak prawdopodobnie będzie. No 7 to jest najstarsza w tym momencie. Najstarszy wspierany jest system operacyjny Windowsa. Więc no trochę, trochę tego Chociaż jest. Chociaż, w, w sensie, ostatnio słyszałem o niewspieraniu to był XP. O właśnie, to, to, ale dobra, no w każdym razie no to dawno temu i nieprawda i chcą jak najszybciej się pozbyć tego co jest yy, stare i w tym momencie, tak, yy, biorą elementy z ósemki, które są fajne, biorą elementy z XP, które, yy, przepraszam, yy, siódemki, które są fajne, starałem się to wcisnąć w dziesiątkę, nie wiem jak mi dodawanie wyszło. 8 tak. plus 7 to jest 15, nie 10. Podzielisz jeszcze, że nie minęli dziewiątkę, więc... No wiesz, to jest tutaj takie już yy, trochę kosmiczne liczenie. Myślę, że mają na to jakiś pomysł. Y... Ja używam testowej wersji dziesiątki. tak już powiedzmy od ponad pół roku i zauważam z miesiąca na miesiąc, coraz fajniej się tam dzieje. Czyli coraz... się zmienia, Słuchaj. tak? Poprawia tak, chociaż się. takie szczegóły na przykład zniknął taki pasek, który menu start, takie mniejsze, rozciągało na cały ekran. To zniknęło i ktoś się przyczepił do tego. O, no to na no, pewno było bardzo przydatne Ja nie korzystałem i z żytecznie. tego. <laughs> Okej, okay, dalej przejdźmy, bo na Windowsie jak wiadomo jest Steam, a Steam zapowiedział parę fajnych rzeczy, między innymi umożliwił już rezerwację tym kontrolerów Pri, Tych takich składanie... dziwnych kontrolerów, które nie mają Znaczy mają jedną gałkę, ale mają jeszcze trackpady dwa Tak, mają dwa A, Mi to wygląda jak membrana od głośnika po prostu Że posunę po tym palcem i I to było pokazane, jest fajny trailer nawet Że są pokazane współczesne tytuły Na PC-ty, które są grane Za pomocą tego kontrolera Więc widać naocznie, po prostu jest... Pan, za pomocą, przed... za pomocą tego nowego, tak? Tak, tego nowego. Bo I... pamiętam, dawno temu też było tak. Co on grał? Poprzednia wersja była. Nie jestem ekspertem, bo nie widziałem, nie grałem w tę grę, ale grał w strategię nawet za pomocą tego pada. Aha, wiem, że, że pokazywali. Placował jakieś ścieżki czy coś. A na pewno pokazywali jakieś strategie pod tytułem. Yy... Przepraszam, to była nie strategia. Yy, Paper please było na tym kontrolerze. A tak, Pokazywano... Ale jest... to poprzednia poprzednia wersja tego kontrolera. bo Nie wiem, co teraz tak, pokazywali. No. Nie? Ale gra się, da się grać w shootery, nie shootery, ponoć wszystko. Tylko mhm. trzeba się przyzwyczaić, jak do. Tak, bo jak... wiedziałem, że, że jak się kończy już zakres palca, trzeba jeszcze raz wcofnąć i tak dalej, no, jak na Tak, no, padzie. Jak Tak no. Jak myśl, coś. no. E, w każdym razie news trochę jeszcze jest, e, to myślę to zostawimy chwilo, chwilowo na tyle i za chwilkę znowu o nich pokładamy, ułożymy ich, bo ich tutaj jest naprawdę no, cała góra. cała góra, więc za chwilę do was wracamy, posłuchajcie trochę innego masz życie w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Jest tu trochę gorąco, a jak jest gorąco to zwykle trochę pary jest, więc pogadamy dalej o Steamie, nie? Tak, kontynuujemy temat Steama. Zaczęliśmy o tym, że można już zamawiać w przedsprzedaży najnowsze, wypasione wow, mega kontrolery, no, których jeszcze nikt nigdy nie miał w ręku. Tak, ale co do tego kontrolera Jeszcze można zamówić, dostać, mieć. Więc jeszcze nie można zamówić, ale już wiadomo, że w tym samym terminie, kiedy będą wysyłane kontrolery, czyli w jesienią tego roku, będą dostępne Steam Machines, czyli dedykowane pesety pod Steama, plus... Uwaga, a to nie w tym terminie akurat, ale też już można podobno zamawiać, czy ktoś do kogoś są wysyłane. Wersje deweloperskie. Yy, Steam, VR. Steam VR, czyli Gogli w wirtualnej rzeczywistości no. od Steama. Tak, czyli Oculus od Steama. Nie, to nie jest ten oryginalny Oculus, ale to to samo właściwie robi. W no sensie tego Ma już się zbierało tyle. Powiedz, Oculus był taki, pierwszy prekursor taki mm -hmm. poważny. Był jeszcze Morpheus, Morpheus, o Morpheus od yy, PlayStation, tak od Jakiś... Po drodze jeszcze było kilka różnych rzeczy, w tym test ze smartfonem i teraz znowu jest od Steama. Znaczy to już ogłaszali wcześniej, że takie rzeczy będą robić właśnie, ale no powiedzieli już kiedy będzie, więc e, mo będzie można z tym coś robić. Boję, pytanie... się, boję się, czy to będzie tak, że będziemy musieli do każdej gry kupić oddzielny ten system? No pyta Pytanie brzmi tak, y, bo okulusa. Deweloperskie wersje już krążą po świecie od ilu, dwóch lat trzech Tak, lat? on już już można podobno zamawiać chyba te finalne na, na nie, za niedługo. E, co do tego, jeszcze tam do Steam'a, jeszcze są takie pudełka, które pozwalają ci streamować z. Steam Link, to też będzie Steam Link, chyba jesienią. Tak. To jest e, taki gadżet, który podłączamy do telewizora i przez sieć Nawet e, przez lokalną Lifi można puszczać sobie. Przez sieć lokalną gry streamuje skąpa, skąpa na telewizory. Chodzi o to, ma... żeby wszystkich nie... graczy przenieść z foteli z biurek? Na kanapę. No, żeby to była alternatywa dla, e, alternatywa dla konsoli, tak? Żeby jak ktoś nie ma z tym maszyny sobie, żeby kupił z tym maszynę, postawił ją w salonie. A jeżeli ktoś ma jakiś wypasiony rig w, w pokoju na górze, albo w, u siebie w pokoju, żeby po jej mógł wykorzystać jego moc do grania na telewizorze, nie? Dokładnie, o to chodzi. E, co dalej na tym Steamie? Na Steamie jeszcze się pojawiła jedna rzecz, mianowicie... Trochę usprawniła się procedura zwrotu niechcianych tytułów, no, które zakupiliśmy. Trochę, za... to jest mało powiedziane według mnie. E, system kiedyś wyglądał tak, że za każdym razem trzeba było porozmawiać z jakimś człowiekiem takim fizycznym, normalnym, że on tutaj rozpatrywał nasze podanie i tak dalej. W tym momencie jest to w większości zautomatyzowane, pod warunkiem, że od czasu zakupienia gry nie minęło więcej niż 14 dni. Czyli bardzo spory zakres. Tak coś, coś ale to polskie prawo w sensie wzracania towaru. Tak, oraz y, nie mamy na koncie zagrane więcej niż dwie w tą grę. Czyli, żeby nie wyszło, że jest używana. Tak. Taki e... graniczny. Ale z tymi taki Ale sobie zastrzega uniemożliwienie jakby dostępu do tej usługi dla osób, które jak w jakiś sposób przyginają z tym. Czyli na okay. przykład grają godzinę 49 minut, godzinę, 49, sorry, godzinę 59 minut, stop, oddają grę, następna bo to wiesz, bo to... kupują znowu tę samą i zwracają. A, znaczy, to jest akurat chyba nie jest Exploit, że jeżeli kupisz grę, dzień później ona wychodzi na Steam Sale, jesteś w stanie ją oddać kupić jeszcze raz. To jest akceptowalne. Mhm. Więc jest, jest na plus. Teraz trochę takich smutnych wieści z rejonu mob albo DOT, jak wolicie, gra pod tytułem Infinity Crisis Crisis, czyli moba, dota z bohaterami ze świata DC, niestety ogłosiła zamknięcie, nie, nie będzie to kontynuowane, tworzone i dalej rozwijane. Powiem tak, nie jestem smutny, bo nawet nie słyszałem o otwarciu, więc e... wiecie o zamknięciu mnie nie, ale nie to, No to było takie, trochę inaczej zrobili system, nie było to lane, były punkty trochę jak w lol -u. Dominion, trzeba było kontrolować punkty, ale też było pięciu bohaterów, mieli trzy zdolności, mieli ulta, i właściwie to była Dota jakaś albo, albo MOBA, z tym, że no w tym momencie ogłosili, że nie będą dalej tego rozwijać. No i kiedy to było? Na początku, na końcu poprzedniego roku Downgate, czyli MOBA od EA, też ogłosiła, że nie będzie się dalej rozwijać. No też i nie słyszałem. W tym momencie trochę tego jest tak, że coraz mniej jednak się będzie tego chyba pokazywać. Pamiętaj, mi się podobało, jak była jedna, Dota, jedna MOBA na rynku, czyli Dota, która w sumie ustanowiła ten gatunek, a kiedy się robi tego coraz więcej, coraz więcej, to wychodzi na to, że są one coraz mniej atrakcyjne, powielają schemat. Ale to jest tak jak z klonami WOWA, tak? Yy, każdy klon WOWA po pewnym czasie albo przechodzi na Free to Play, albo w ogóle. Umiera. A nazwałbyś te duże MMO pozostałe klonami WOWA? Nie jest to jakieś. Które inny? duże MMO? Nie wiem. Lineage był taki popularny serwis. Lineage, Ion. Ion tak, Lineage niekoniecznie. Yy -y. A na przykład, yy, co ja mówię, Guild, czy Guild Wars jeszcze? Guild Wars to nie jest. Yy... No to jest specyficzny case, on nie jest płatny No tak, to jest gra, jest... którą płacimy raz tylko No i teraz generalnie będziemy miał dodatek, więc tam się trochę więcej płaci niż raz, ale to już inna kwestia jest Jest trochę kontentu do odblokowania w środku, żeby nie było tak, że się bierze raz i ten To nie jest tak kolorowo, ale jest lepiej niż jakby co, co miesiąc płacić to Mówię, w tym momencie MOBA, czy DOTA, czy inne MO, żeby coś robić dobrze, to musi robić inaczej niż ten pierwowzór więc no taka jest sytuacja w tym momencie. Okej, okay, może jeszcze powiemy o tym, że na przykład y, postanowiono zatwierdzono stwierdzono, że finał y, przyszłorocznych y, Intel Extreme Masters odbędzie się ponownie w Katowicach w spotku marzec 2016, czyli no dobrze, mamy dobrą Polska, Tak, Polska stolicą już tych finałów. E, poza tym z takich imprez najbliższych, to powiedzmy, że na przykład we Wrocławiu. Wrocław, tak. Odbędą się dni fantastyki. To jest termin 26-28 czerwca. I to jest w zamku w Leśnicy. Myślę, że sesje już będą takie, jeżeli ktoś za pierwszym terminie, to już będzie chyba wolny w tym terminie, w ten weekend. To zamek właśnie, Centrum Kultury Zamek Leśnica. Nigdy tam nie byłem, a wiem, że to tam bywasz często. No, no przejeżdżam, bywam, to moja okolica jest. Dziesiątka, dwudziestka i dojedziecie generalnie. 409 też tam dzisiaj. Tak, przygotujcie sobie dużo czasu, bo to jest od centrum trochę drogi. 3 dni. Nie, nie. 30 panów <śmiech> minut. Wiem, bo. ale trzy dni, <śmiech> trzy dni trwa impreza, nie jedzie się tam. No, chyba że jedziecie z innego końca świata, to może będziecie jechać 3 dni, biorąc pod uwagę, jak komunikacja działa. Ale no jeżeli jedziecie z dworca, z dworca się tam dostać, nie wiem, da się na pewno dostać pociągiem. Da się robić tak, pociągiem, pociągiem, autobusem, albo trzeba się trochę przejść. Jeżeli ja nie masz jedzenia miesięczne, to można tymi niektórymi pociągami dojechać za darmo. Z tym nawet. też. Każdym nawet, który tam jedzie, z tego co no, mi się No, TLK nie można, Intercity. Aha, no to. Okej, okay, e, ale to, e, jeszcze, jeszcze raz kiedy? 26, 28, ósmy to jest weekend. tak wcześniej jeszcze w maju będzie E3 amerykańskie 3 Oczywiście E3. Nie, nie zachęcamy do wyjazdu, bo to kupa pieniędzy jeszcze sprawy wizowe, tak. ale yy, pro... zachęcamy do obserwowania tego przez internet, bo tak. będzie się działo dużo, między innymi Bethesda. Konferen i konferencja Nintendo. Tak, ale Bardzo tak, ważne. konferencja Nintendo będzie i konferencja pierwszy raz Bethesda będzie miała swoją konferencję. Bethesda o tyle fajnie, że będzie miała konferencję, ponieważ już zapowiedziała coś ciekawego. No już pokazali, przecież trailer. Tak, trailer. Do Fallouta czwórki. Na razie to był taki, powiedzmy, filmik, który twierdzą, że to jest in-game footage, ale dopóki nie zobaczymy gameplaya, to ja bym nie ufał temu, bo mieliśmy tyle to... in-engine in, in footage, że to może nie być... Chociaż ja miałem mieszane uczucia, bo raz faktycznie ta grafika była elegancka, super ładniejsza niż w poprzednich częściach się dużo błyszczało, dużo shaderów, a z kolei w niektórych momentach tego filmiku no, było ci... biednie i no Znaczy ja ci powiem... Ta grafika rzeczywiście nie powaliła. Może zrobili to specjalnie właśnie z tego powodu, że ostatnio pojawiało się dużo trailerów, które miały po prostu same wodotryski, a końcowy efekt nie był tak dobry. Z tego co mi wiadomo jest tam po prostu wyższa wersja, to jest Unreal Engine, Aha, Unreal Engine niż w Skyrimie, więc to może być tutaj jakby poprawą, ale... No patrząc na to, co można zrobić w Skyrimie modami, no myślę, że ta gra będzie wyglądać po pewnym czasie całkiem nieźle. Tak, no i liczymy tylko na to, że fabuła będzie fajna, bo... Trójka miała tragiczną fabułę. Tak, New Vegas, które było tworzone już przez nowe, nowe studio, w sensie inne, inne studia miało lepszą fabułę. Tak, już miało taką bardziej Więc falloutową. miejmy nadzieję, że tak jak Bethesda robi swoje światy świetnymi, tak zrobi ten świat świetnym ale poprawi questy, historii i postaci. I ma bo... miejsce w Ameryce, Boston bodajże, z tego co pamiętam. Boston, tak. No, to jest taki, taka kraina w Ameryce. No i tyle wam mamy, mam, mamy wam do powiedzenia y, na temat newsów, a potem za chwilę przeniesiemy się, gdzie będziemy się przenosić? Będziemy się przenosić gdzieś do, do Wielkiej Brytanii i będziemy kandydować na burmistrza. Ja, mam, ja wam tak powiem, będziemy kandydować na burmistrza i będziemy starać się wygrać jako Yy, fioletowy Królik. Ale ja wam królik. powiem, że jak widziałem trailer to w ogóle nie miałem na myśli żadnych wyborów ani burmistrza. Tak, Fioletowy Królik będzie kandydował na burmistrza. Ale to po krótkiej piosence. No dwa życia. Ta audycja Masz Trzy życia, czyli audycja o grach, wideo i skończyliśmy już temat nowości ze świata gier i nie tylko i przechodzimy teraz do konkretów, czyli do recenzji konkretnych tytułów, a pierwszym z nich jest tytuł, który nosi tytuł, mm, ale powiedziałem dziwnie, Note Hero. Tak, yy, to, to jest całkiem nowa rzecz, więc to nie jest tak, że kończymy z nowościami. E, no jest to całkiem świeża gra. Została wydana ona 14 maja, więc no świeżak, nie? E, tego roku, żeby nie było, że jakieś zabytki tutaj odkopujemy. E, jest to gra producenta, który nosi miano E Roll7. E, on tam chyba stworzył Oli Oli. Tak, tak. Oli, Oli, Oli 2. już na przykład e, trochę gier na 3 ds porobili i tak dalej, więc są znani. Wiem, no. że parę gier, tytułów od nich już miałem w ręku. No i tak, o co, o co w tej grze chodzi? Jest to... Może tak, o co w tej grze chodzi? Zaczynamy jako, powiedzmy, zabójca, który stał się takim człowiekiem od kampanii prezydenckiej i on tutaj zapewnia naszemu innemu bohaterowi, Bany Lordowi, czyli fioletowemu, człowiekokształtnemu królikowi, poparcie w wyborach. To się mówi antropomorficznemu. No może być, ale ja wolę kształtny, słuchaj, e, bo tak bardziej bo polsku mi to brzmi. Chociaż rzeczywiście gra jest w, w, w jakiejś Wielkiej Brytanii gdzieś, e, więc może rzeczywiście antropomorficzny będzie lepiej. E, w każdym razie, o co w tej grze chodzi? No i idea jest taka, że Królik przybył z przyszłości i twierdzi, że musi zostać prezydentem czy tam burmistrzem miasta, bo inaczej czeka nasz Zagłada. A ma kapeluszek, to... Nie, rynku. bo ma, ma przeszkadzają mu uszki, wiesz, Aha. uszy ma, więc ciężko mu kapelusz założyć. W każdym razie, no i jak tą kampanię się prowadzi? No, kampania, kampania jest prowadzona przy pomocy broni palnej, ponieważ tutaj nasz Banylord stwierdził, że jeżeli zastrzelimy wszystkich złych w, w mieście, no to na pewno zyskamy poparcie od tych zwykłych ludzi, którzy no, muszą się martwić przestępczością i tak No i tak jakby od razu przystępujemy do działania. No i jak przystępujemy do działania? Działanie wygląda tak, że mamy platformy, bo to nie jest platformówka, ale pomieszcza, poruszamy się po blokach różnego rodzaju. Mamy przejścia, góra, dół i tak dalej, no i strzelamy do tych złych. Ja kiedyś wyczytałem w sieci, że to jest y, połączenie Gunpointa z Hotline Miami. I teraz tak, Gunpoint rzeczywiście, jeżeli chodzi o wygląd plansz, może rzeczywiście. Są okna, są jakby windy, czy tam klatki schodowe, którymi możemy się poruszać. I to tyle. Jeżeli chodzi jakby o układ plansz, to oczywiście może być gunpoint, ale powiedzmy zagadka w tej grze o ile w gunpoint pamiętam, zagadka polegała na łączeniu różnych kabli, żeby włącznik od windy na przykład włączał mikrofalówkę albo coś takiego, to tu zagadka polega na tym, żeby wymyślić w jakiej kolejności, kogo zabić. Więc jest trochę jakby... Mniej, bardziej Hotline Miami. Bardziej Hotline Miami w tej, w tej kwestii. Jest to nie do końca Hotline Miami, bo mamy pięć życia. Mm -hmm. możemy nie pięć, giniemy na... Ale. Pięć razy możemy oberwać i mamy system osłon. Możemy się schować za przedmiotem, jakby e, różnymi rzeczami, żeby nie dostać od razu w twarz, powiedzmy, jak ktoś do nas strzela. Ale gra się dzieje na żywo, czy...? Gra się dzieje na żywo, tak. To, to jest tak, że... No, nie jest to turowe, tak? Mhm. E, gra się dzieje na żywo, jest bardzo żwawa, No i jest bardzo też prosta, jeżeli chodzi o sterowanie, bo ja to próbowałem grać na klaweturze, da się, ale mi wygodnie jest na padzie, e, z wyjątkiem krzyżaka, który na padzie Xboxowym jest trochę ładziewny. E, ale kwestia jest taka, że no, biegamy lewo-prawo, Góra, dół, schodzimy po, po, jakby mamy drzwi, to wchodzimy, schodzimy, mhm. no i mamy tak, mamy strzał, to jest jeden przycisk, drugi przycisk to jest przeładowanie, trzeci przycisk to jest piszał, którego możemy znaleźć jakiś granat, jakaś bomba, coś takiego i ostatni przycisk to jest wślizg, robimy wślizg, jeżeli przytrzymamy ten wślizg, yy, no to będziemy się ślizgać, jeżeli nie, to schowamy się z najbliższym osłoną. A można śliz ślizgać i strzelać, jak w jakimś, nie wiem, Max Payne, czy w to było? To zależy od postaci, mm -hmm. bo są różnego typu, jest siedmiu bohaterów bodaj, których odblokowujemy w trakcie, w trakcie rozgrywki. A I to oni, mają on, oni różne... grają rolę cały czas z tego samego? Nie, nie, oni grają, potem zdobywasz kolejnych tutaj, powiedzmy, twoich pomocników do spraw PR. Aha. I oni, oni mają różne, różne moce i też są w różny sposób... Yy zaprezentowani, oni takie stereotypy z Wielkiej Brytanii trochę e, przedstawiają. Mamy gościa właśnie z południa, mamy drugim koleś, drugi koleś jest, z, jest szkotem o. i mają takie akcenty właśnie prześmiewcze trochę, e, więc jeżeli ktoś się jakby taką rzecz uważa za zabawną, to, to można się trochę pośmiać z tego. E, gra jest trochę, gra jest zabawna, tak mówię, jest... jest e, no sposób. się od królika, więc... Tak, sposób w jaki jest napisana jest naprawdę zajmujący i, i nieraz, nieraz można się roześmiać, bo między każdą misją jest jakiś briefing i ponoć te briefingi są tworzone, jest to w pewien sposób losowo generowane, więc nigdy nie będzie to samo. No i jest tam cała kupa dobrego dialogu, tak samo po misji idziemy do takiego podmiejskiego baru, w którym tam dostajemy tosty i tak dalej, I też jest taki dialog trochę prześmiewczy, nie? Akurat bardzo fajna część gry, ale najfajniejszą częścią tej gry jest jednak rozgrywka. W każdej, w każdej planszy chodzi o to, żeby zrobić coś, co mamy, powiedzmy, zadane jako główny cel misji i potem uciec do ciężarówki Bany Lorda, którą potem odjeżdżamy. Dodatkowo w każdej planszy są trzy, powiedzmy, side obiektywy, Które możemy wypełnić, nie musimy, ale każdy z tych celów, który, jeżeli go wypełnimy, to daje nam na końcu dodatkowy, jakby, dodatkowy score, tak? I 100% gry można zrobić, jeżeli się w każdej misji zrobić trzy, e, trzy dodatkowe rzeczy, co jest trudne. Na przykład w jednej misji mamy zabić wszystkich, ale w 100 sekund. I coś tam jeszcze, więc no, jest naprawdę, trzeba dobrze zaplanować trasę, dobrze wykonać te wszystkie rzeczy, które chcemy zrobić, żeby to nam się udało. I to jest główna, główna siła tej gry. Tą grę można oczywiście przejść usiąść i plansza za planszą przechodzi tylko planszę i tyle. Nie jest to łatwe, bo ja naprawdę się zaciąłem na niejednej planszy, musiałem kilka razy powtarzać i jest to powtarzanie z gatunku idę, idę, idę, po 5 sekundach wiem, że zrobiłem coś, co miałem zrobić źle, muszę to powtórzyć. Jest start, restart i jeszcze raz, więc to jest taka repetycja. Ale to jest dobre, bo to, to jest akurat tego typu gra, w której to się sprawdza. Nie ma, nie ma downtime'u, nie ma wielkiego napisu, przegrałeś i tak dalej. Tylko jest od razu, jeszcze raz, jeszcze raz jak w e, Super Meat Boyu. To jest tego, tego samego typu rzecz. Jesteś wkurzony na to, co zrobiłeś, wiesz, że to twoja wina. chcesz to jeszcze raz zrobić, tym razem lepiej. E, no i mówię, no, jest dobre, dobre, dobrze napisana, dobra rozgrywka, Nie jest ona jakoś bardzo zaawansowana, ale jest, jest zajmująca. Jeżeli lubicie tego typu gry, które, powiedzmy, chcą was skopać, no to myślę, mogę polecić. Ja bym ją wziął, zagrał. Jeżeli lubicie właśnie takie, takie rzeczy, to, to ja, ja naprawdę polecam. Jeżeli lubię strategię i myśleć tak długo nad rzeczami, no to niekoniecznie będzie to wasza gra. Ale mówię, jest to szybka akcja, jest trudna, ma, ma wysoki poziom, powiedzmy, tutaj, który musimy się nauczyć, ale nie jest, powiedzmy rozbudowana na zasadzie, trzeba się nauczyć miliarda tabelek i zakładek, po prostu się wchodzi w grę i się gra i trzeba mieć ten skill w palcach. Może tak. To jest gra od skilla w palcach i dobre pisanie, dobry humor. Ja mogę polecić i, i możecie sprawdzić, spróbować. Ja, ja, ja bym powiedział, że tak. Taka okay, jest myślę, moja opinia. Więcej nie mamy chyba nic do dodania Więcej, w więcej dodawania nie tytułu, ma nic. Powtórzmy tak. Not a Hero, tak? Not a Hero i to jest gra o fioletowym, antropomorficznym króliku, który kandyduje na burmistrza A dlaczego nie bohater? Not a Hero? No bo, nie wiem, strzelamy do innych? Ale do złych? No, ja nie wiem. Okay. Ja nie wiem. Wszystko jest względne, ale więcej na ten temat nie będę mówił. Może miłość coś powie, ale pewnie o czym innym będzie Ja mówić. o czym innym zupełnie i na konsolę 3DS, ale to za chwilę. To za chwilę. Masz 3 Życia, czyli audycja o oprogramowaniu rozrywkowym. Albo o grach wideo, jak to woli. Tak, to drugie brzmi lepiej, i jest bardziej rozpoznawalne. Tak, ale to jednak jest taki wchowy termin. Kiedy, kiedyś rozrywkowe. mówiliśmy tak? O jakiejś e, organizacji była... do spraw elektroniki nie... rozrywkowej? No to było, nie, to była kwestia jakiegoś e, konwentu, coś takiego było. Jakieś... Coś takiego było. Aha, tutaj. w Warszawie. Tak. Taka jest organizacja w Warszawie, która to robi. Tak, i no, no i właśnie mi, mi się to spodobało bardzo, właśnie taki termin. Elektronika rozrywkowa. E, jaką nagrodę dla nas masz? Ostatnią. As... A, ale co? <laughs> Last Virtue's Reward, to jest... Y, Virtue's Last Reward, przepraszam, w tej kolejności to jest tytuł, o którym mówię. Y, jego pełny tytuł w ogóle brzmi... Y, Zero Escape. Zero Escape Virtue's Last Reward, dlatego, że w Japonii pod takim protoką y, nazwą się ta gra okazała. natomiast w Ameryce i w Europie okazała się no, już pod tą krótszą. Mam tu tytuł po japońsku, ale nie będę udawał że umiem po japońsku. Nie, tak to się chyba za, nazywa chyba... Pokaż mi. Aha, to jednak nie, jest w japońsku faktycznie. Myślałem, no że to jest właśnie. tylko odczytywanie po japońsku angielskich nazw, ale nie, jest w japońsku, okej. Okay. Kyokugen, Dashutsu, a coś tam, coś tam. Tak, to jest gra z 2012 roku, czyli nie jest najświeższa i jest ona sequelem do chyba bardziej znanego tu, w skrócie nazywanego 999, to było y, 9, hour, 9 hours, 9 persons, 9 doors, to jest taka gra też na konsole Nintendo między innymi to jest tej sequel y, i można powiedzieć jeszcze to, że ona okazała się na konsole Nintendo 3DS i na PS Vita. Czyli przenośna gra. Przenośna gra, typowo. Y, może dlatego, że to jest y, gra z gatunku Visual Novel. Jeszcze ktoś wypisał Adventure. Jest tam dużo przygody? Jest dużo przygody i jest dużo Visual Novel. Y, to jest gatunek gier chyba mało znanych przynajmniej w Polsce, bo w Japonii to oczywiście jest standard. To To są gry, w których... Y, G Granie polega na tym, że obserwowałem jakąś historię w formie grafiki i dźwięku, raczej rzadko animacji, częściej po prostu postaci się pojawiają na jakimś tle. Są prowadzone dialogi. tak jak dialogi z Mass Effecta, tylko bez gameplayu. Nie grałem w Mass Effecta jeszcze. Ale da się tam tak włączyć, chyba w jedynce albo w nie pamiętam, da się włączyć opcję tylko story. I on, masz opcję klikania, Sevio? możesz, możesz w, którejś, w którejś części tylko historię sobie zobaczyć. Jakbyś musieć... chciał na przykład zagrać naszą część, ale poznać historię zostasz. No, to Jest opcja właśnie wszystko, tylko strzelanie albo tylko historia. Bardzo ciekawa opcja w ogóle. Nie w której... raz w życiu to widzę w Nie pamiętam w której części to było, chyba w pierwsze, ale nie jestem, nie jestem pewien. Chciałbym, żeby tak Max Payne można było włączyć z tymi komiksami. Ale, ha, no tak, to ale, jest chyba, ale w Max Payne to jednak nie okay. chodziło o Ale wracamy do tematu, Visual Novel to jest Visual Novel, ale po części. Może przejdę do konkretów, bo ta gra ma dwa tryby, no które się, w które się gra naprzemiennie. Raz jest to Visual Novel, czyli historia, czyli... Yy, Tryb gry, w którym poznajemy historię naszego bohatera, bohaterów pozostałych. Czyli jaki dialog? Prowadzimy dialogi, tak. W sumie tylko przyklikujemy, przyklikujemy dalej, dalej, dalej, bo tam nawet nie możemy nic wybrać tak naprawdę. Aha, czyli to jest dużo katscenek. Dużo tak. dialogów. Tak. Pod okay. koniec często jakiś wybór musimy podjąć. Aha. Tylko po to, żeby przejść do kolejnego trybu, który jest trybem escape, ucieczki. czyli ucieczki. I tak na zmianę. A boła to... jest taka, że budzimy się w windzie, nie pamiętamy co się stało. Winda jest zamknięta, nie możemy z niej wyjść. I trzeba wyjść. Tak. I to już mi się nasuwa. O... Pierwsze, w ogóle ja sam kupiłem tę za własne pieniądze, nie, że za darmo czy coś. Wydałem własne pieniądze na tę grę, żeby. Bo ona jest mega polecana, w ogóle ma jakieś duże oceny. Więc mówię, muszę zobaczyć, mimo że bardzo miałem awersję do tego, że to jest Visual Novel, no bo co jest takie płacenie za film tak naprawdę, nie za grę. Nie wiem, czy w tytuły z Telltale Studios, oni też robią gry, które są raczej opowieściami niż jakimiś wciągającymi. Ale mi się wydaje, że one są bardziej, bardziej interaktywne tak, jak no Visual Tak, no bardziej novel. niż Visual Novel, bo Visual Novel są bardzo proste, bo polegają tylko na pokazywaniu obrazków i czasami odtwarzaniu dialogów. Tutaj jest trochę bardziej skomplikowanie, ale od początku. Mi się skojarzyło to z filmem Piła. Okay. Ten pan taki, jak ma się nazywać? Jigsaw, tak? Jigsaw, no. Puzzle czy tam zagadka, który więzi jakichś ludzi i aby wy, wyjść muszą rozwiązać jakąś zagadkę. Najczęściej to polega na nie zagadce w tym filmie, tylko na czymś okropnym odcięciu no. nogi na przykład. No na przykład, no. To co, z, kto lubi, nie? Z jedynki akurat. co kto lubi, A... ale tutaj jest trochę inaczej. Tutaj nie trzeba ucinać to jest bardziej, bardziej lajtowa wersja, bo tu nie ma horroru, nie ma okro... okrucieństw, nie ma jakiegoś gore, krwi i tak dalej. Jest bardziej humanitarnie Chociaż jest też y, opcja, że można zginąć Dobra, ale jak się ucieka w takim razie? Jeżeli nie trzeba obciąć nogi, to ja nie widzę innej tak, opcji y, Więc w trybie ucieczki, mm -hmm. zamiast obrazków pokazywanych Mamy już y, coś jak Google Street View Oglądamy dookoła pomieszczenia, w którym Aha, jesteśmy Czyli y, Myst 3 nie grałem, ale, na ale wiem, od na czym polega. Tak. Na przykład, no, no, jest, jesteśmy w jednym miejscu i możemy oglądać wszystko dookoła, tak? tak? Płynnie się obracać za pomocą, czy to y, Myś... gałki analogowej w ten no tak. czy to za pomocą nawet... Y... Swipe'a jakiegoś, tak? No to tak powiem po angielsku brzydko. Przesuwając za pomocą rysika ekran, no, ten no, dolny. Dobra. Bo no. widzimy akcję i na górnym ekranie, na dolnym to samo. Możemy U. przesuwać. Y, I polega na tym, żeby dokonywać interakcji z różnymi rzeczami, które się na ekranie pojawiają przybliżać widok, klikać na niektóre rzeczy i wyciągać z nich jakieś przedmioty, jakieś wskazówki, bo sednem z każdego pomieszczenia jest to, żeby zrobić kod do safeu, w którym jest kod do drzwi. Czyli taka trochę, taka tej dochodzenie musimy zrobić. To mi się jeszcze jeszcze z czymś innym, z Tak. <gry> czy Exydrum, gry, gry tego typu miejskie, że idziemy do jakiegoś pokoju z naszymi kolegami i musimy się stamtąd wydostać, coś w tym stylu bardziej nawet niż piła. Mhm. I tutaj musimy właśnie dostać kod do sejmu, nawet są dwa kody do sejfu. Jeden kod nam daje takie fabularne jakieś ciekawostki, historię nam zdradza, a drugi po prostu nam daje kod do wyjścia z pokoju. I właśnie, aby z tego pokoju wyjść, musimy trochę pomyśleć. I to mnie bardzo ucieszyło, że są zagadki dość trudne, nie są banalne, jak w innych tytułach, w innych grach. Gdzie... Pociągnij za dźwignię, tak? Tak, nie. Tu jest to wiele bardziej skomplikowane. Trzeba trochę się porozglądać, trochę pokojarzyć, trochę pokombinować. Dużo ich, tych zagadek jest? Tam jest bardzo dużo, zresztą yy, bohaterów jest ogólnie dziewięciu. Uh -huh. Przy czym oni się, niektórzy są pojedynka, niektórzy się łączą w pary, więc oni, każd każdy przechodzi oddzielną ścieżkę i u każdego będziemy mogli trochę się bawić, więc poziomów jest sporo, jak na tego typu grę, jak na tę cenę, więc y, tu na pewno rozgrywki i rozrywki nie braknie. Y, natomiast co jeszcze mogę o tym wspomnieć, y, może to, że... Właśnie chodzi o to, że zbieramy przedmioty, można je łączyć w ekwipunku, wykorzystywać je, używać ich na innych elementach otoczenia. I właśnie musimy to robić w taki sposób, w jaki nam podpowiada zagadka. Hmm, ale to takie łączenie przedmiotów jest logiczne, czy widziane? Bardzo logiczne. Czyli nie jest tak jak w niektórych przygodówkach, że połącz, nie wiem, oponę z wędką, żeby coś tam zrobić? No to jest akurat bardzo logiczne, ale był jeszcze gorsza sytuacja na pewno. Nie, tu jest bardzo wszystko logiczne, naprawdę jak człowiek jest inteligentny, to dochodzi do y, sedna o co chodzi. Mamy tryb trudny-łatwy, przy czym w trudnym dostajemy jeszcze ten kod do ciekawostki fabularnej, tym łatwym nie, ale jest więcej podpowiedzi. I jest taka jeszcze rzecz, że zamiast tego pana jigsaw na monitorze w każdym z pomieszczeniu pojawia się taki królik. on nazywa się Z03 jest sztuczną inteligencją, mhm. podobno. I on przekazuje nam wszystkie informacje, ale tak naprawdę nie jest jakimś podobno złym, tylko on też jest jakby ofiarą tego, bo on musi przekazywać nam informacje. Mniejsza o tym z tym i mamy każda postać ma w tej grze na ręku zegarek który od, raz, że pokazuje nam z kim jesteśmy sparowani, dwa, że pokazuje nam liczbę punktów, które zdobywamy lub tracimy w trakcie gry. Jeżeli spadną do zera, to jest nam wstrzykiwana przez ten zegarek turbo kuraryna, to jest jakiś podobno zwierczający mięśnie środek, który nas zabija. I jest jeszcze jeden element w tej grze, że czasami dochodzimy do sytuacji, kiedy musimy zagrać w grę typu dylemat więźnia. To jest taka zagadka logiczna chyba w teorii gier, gdzie są dwie osoby i albo współpracują razem, wtedy obie zdobywają punkty, albo... Jedna zdradza drugą, ta, która zdradziła ma punkty, ta, która nie zdradziła przegrywa, albo obie zdradzają i obie na tym tracą. I w ten mm -hmm. sposób też się zmienia punktacja na tym zegarku. Rozumiem. Więc, e, ale byś powiedział, że to jest bardziej visual novel, czy bardziej ten właśnie room escape? No to co mi zagiełeś, bo to jest... Wtedy są nam naprzemienne i każdy trwa, powiedzmy... Nie, ta ucieczka trochę dłużej trwa, ale klimat jest na tyle ciekawy, na tyle wciągający, że nie mogę powiedzieć, że to jest tylko Escape Room, bo jest naprawdę bardzo ciekawy i człowiek chce czytać wszystkie dialogi, przeklikiwać, tym bardziej, że one są... Y, większość z nich jest czytana, dubbingowana po japońsku, więc jest bardzo fajnie. Mhm. Czyli tak, mamy grę dla... To jest zagadka, tak? Tak, zagadka. Czyli tak, można powiedzieć, że jeżeli chcecie sobie porozwiązywać różnego rodzaju zagadki, to Spojrzyjcie na... Virtuous Last Reward. Virtuous Last Reward i to jest gra na albo wite albo Vita, tak, albo, Vita na... albo na 3DS. 3DS. a jeżeli lubicie sobie postrzelać, niekoniecznie pomyśleć, to jest not a hero. Gra no na PC. O... też. Na PC Czy jest 10? Nie, nie sądzę. Aha, no tak, na Steamie, okej. Okay. I... Na Steamie, na Gogu wszędzie właściwie można to kupić. Eee, no i w, takim, w, w taki, takim tutaj zestawieniu macie jedną grę, drugą grę, że możecie sobie wybrać. I na tym byśmy zakończyli dzisiaj. Mm -hmm. Byli z wami Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński i Sylwia Prygoń realizowała audycję. E, tak. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na, do naszego Facebooka i inne media, które tam są. Twitter chyba YouTube. jest. YouTube. Jest YouTube. Nie wiem, co jeszcze jest wymyślane. Ale zawsze jest gośnik masz trzy życia. Wpisujcie losowe strony, dajcie slash masz trzy życia i może coś znajdziecie. Taka jest tutaj moja opinia na ten temat. Ja znalazłem już kilka rzeczy. E... Okej. Okay. I słyszymy się jak zwykle za tydzień. Za tydzień. Cześć. Cześć. We're here for